Świętego. Pod Twoją obronę. udzielam się święta się Naszymi Naszymi Ale zawsze na A Obawiam Radny, radny, swojemu Ostatnia nasza konferencja i takie jakby postaram się zrobić rezumé, podsumowanie tego wszystkiego, co, co do tej pory było powiedziane i taki trochę jakby praktyczny wymiar, że tak powiem, tych nauk, czyli takie pytanie, no jakby co dalej, tak? Rekolekcje zawsze się kończą, one mają um, jakby pozostać się, nie tylko jak w pamięci, na zasadzie powrotu do pewnych treści, że, że do tych, które jakoś mi odpowiadały, czy jakoś trafiły do mnie, do mojego życia, ale też jakby zakreślić pewną perspektywę działania, no bo, bo jakby o to idzie, my się spotykamy po to z Panem Bogiem w czasie rekolekcji, żeby napełnić się Jego Słowem, które potem, to Słowo, ma się stawać ciałem w naszym życiu, w naszej codzienności. Przy pomocy Bożej łaski, naszego zaangażowania, takie momenty, jak te, są właśnie po to, żeby, żeby się umocnić, żeby się zachęcić, żeby zobaczyć, co ja jeszcze w życiu mogę, chcę zrobić, mogę, chcę zmienić. Taką osnową teoretyczną tych rekolekcji była historia powołania świętego Mateusza, wracaliśmy do tej historii wielokrotnie, uświadamialiśmy sobie, że to jakby Pan Bóg wchodzi do tej komory celnej Mateusza, jakby wchodzi w jego, w jego życie, w Jego, w jego codzienność. Yy, sposób zupełnie jakby nie, yy, niespodziewany. Wczoraj tak na marginesie, czy mówiąc, gdzieś tam przy stole taka dyskusja powstała, że można byłoby też tutaj Zachariasza, który yy, jest tym takim yy, jakby nadzorcą tych celników. Zacheusza. Tak, yy, dziękuję <susza> Zacheusza. Jeszcze z starym testamentem. <susza> Prawda? Yy, jakby można byłoby też go tutaj umieścić. Oczywiście zawsze można. Tylko jakby, no, jakby idzie tutaj, chodziło mi bardziej o jakby wyeksponowanie tej, tej roli i takiego odnalezienia się też jakby w tej historii powołania. Pan Jezus wchodzi w to życie Mateusza w sposób nieoczekiwany. Tak jak mówiłem, Mateusz wyobrażamy sobie, Mateusz rano wstał, ogarnął się, poszedł do swojej komory celnej. Nic nie wskazywało na to, że coś się w jego życiu zmieni. Taki łaski doświadczył, że Pan wchodzi do jego komory i go powołuje. I mówi, ja w ciebie wierzę. Ja wierzę, że z Ciebie będzie coś dobrego. Ja wierzę, że Ty pomożesz mi zbawiać świat. Pomożesz, pomożesz łowić ludzkie dusze do tej sieci zbawienia. I właśnie dlatego, że Pan Jezus uwierzył w Mateusza. Mateusz uwierzył w Jezusa. Jakby przejrzał się w Jego oczach, zobaczył całą prawdę o sobie. Zobaczył to, że do tej pory zdzierał z ludzi wartość, żeby podtrzymać Tą, tą resztkę wartości, która mu w życiu została, zdzierał z ludzi wartość, żeby mieć jeszcze takie poczucie, że jestem coś wart, tak, bo, bo jeszcze mam nad kimś władzę, mogę z kogoś zedrzeć wartość. Zrozumiał, że, że to nie ta droga, no i poszedł za Jezusem. Wstał i poszedł za Nim. Wstał i poszedł za Nim, można rozumieć, jako wydarzenie jednostkowe, że wstał i poszł za nim. I to jest jakaś granica, jakaś cezura w jego życiu. Ale można też to rozumieć jakby w takim szerszym kontekście, że zresztą są takie tłumaczenia, że wstał i chodził za nim. Prawda? To znaczy, że jakby ta, ta decyzja miała swoje konsekwencje już w całym jego późniejszym życiu. Jakby on ciągle za nim chodził. On jakby ta decyzja o pójściu za Panem Jezusem miała swoje jasne konsekwencje już w Jego funkcjonowaniu, w Jego życiu. Jego życie już inaczej wyglądało. Zachęcam do tego, żeby spotkać się z Jezusem w trakcie tych rekolekcji, w czasie modlitwy, no bo to spotkanie jakby daje taką szansę, że i my się jakoś poderwiemy do tego, żeby żeby pójść za Jezusem po raz kolejny, po raz kolejny podjąć tą decyzję, jakby, jakby umocnieni tym Jego pełnym miłości spojrzeniem poderwiemy się i pójdziemy za Nim znowu przez życie myślę, że to jest ważne dlatego, że no, człowiek funkcjonuje w taki sposób, że raz ma górę tabor, a raz ma Golgotę, raz mu jest dobrze i czuję, że ten Pan Bóg jest blisko Niego. Innym razem doświadcza e, jakiegoś osamotnienia, takiego poczucia, że no wszystko się przeciw mnie z przeniewierzeń gdzie się nie obejrzę, gdzie się nie obrócę, jakby wszystko jest jakby przeciw mnie i człowiek jakby zaczyna jakby tracić takie poczucie pewności, czy ten Pan Bóg faktycznie jest, czy On mi pomaga, czy On mi błogosławi. Czasami to się przelewa w taki ludzki żal właśnie, gdzie ludzie się porównują z innymi. Proszę księdza, oni żyją tak i tak, Pan Bóg jest daleko, do Kościoła nie po drodze i tak dalej, i tak dalej. I im się powodzi żadnych chorób, żadnych nieszczęść, wszystko jest jakby na, na ludzkie oko okej. Okay. A ja tu staram się żyć nie Panem Bogiem, żyć nad genią, żyć przykazaniami. No i się okazuje, że, że jakby mam ciągle pod górę. Gdzieś się nie odwrócę, to od kogoś dostanę po, po rękach. Mamy różne momenty, jakby w swoim życiu, i panu daje nam te różne momenty, daje nam górę, tabor. Kiedyś przy okazji też kolekcji o tym mówiłem, że mamy każdy z nas ma swoją górę, tabor. Każde małżeństwo ma swoją górę, tabor. Takie momenty, gdzie gdzie jakby czujemy, że, że, że chciałoby się jakby zostać na tej górze jeszcze długo, tak jak święty Piotr. Nie zostaniemy tutaj, rozbijemy trzy namioty. I jestem przekonany, że każdy z nas tutaj obecnych byłby w stanie wskazać taki moment w swoim pożyciu małżeńskim, swojej relacji. Małżeńskiej. No ale w tej relacji są też jakby trudne momenty. No, takie momenty, które można określić właśnie miarem golgoty, miarem trudu, i dlatego jakby potrzeba takich momentów, które będą nas jakby na nowo motywowały, na nowo jakby podnosiły tą osłabłą wolę. Jakby zniechęconą, czasami sparaliżowaną trudami życia, podnosiły tę wolę do, do działania, do tego, żeby właśnie iść za Jezusem, żeby się nie obracać do tyłu, żeby się nie zniechęcać tym, że e, patrzę obok na, na ludzi, którym się powodzi, mi jest ciężko i jakby po ludzku trudno mi to zrozumieć, prawda? No, no, gdzie jest ten Pan? To jest bardzo częste pytanie, które e, jakby do nas kapłanów trafia, czy bezpośrednio, czy w sakramencie e, e, pokuty. I naprawdę nie ma na te pytania e, takich prostych odpowiedzi. To jest e, w jakimś stopniu z jednej strony taka powiedziałbym e, specyficzna bolączka kapłańskiego powołania, że, że jakby ten zakres ludzkich odpowiedzi jest bardzo ograniczony. Natomiast yy, mówi się, no tak, no taka jest wola Boża, no, trzeba się z tym pogodzić. Często ludzi to nie zadowala. No to znaczy wola Boża, prawda? Ja tak nie chcę, nie? Jak to wola Boża? Czy Pan Bóg chce mojego... Cierpienia mojego bólu, mojego zmagania się. No ja nie chcę, ja się na to nie godzę. No i repertuar się kończy. Jakby zostajemy wtedy na płaszczyźnie wiary jakby i pracujemy tutaj na płaszczyźnie wiary. Nic więcej jakby zrobić nie można. A z drugiej strony to nie, to nie jest bolączka, bo to jest tak naprawdę jakby najgłębsza prawda o ludzkim życiu, że wszystko przecież jest w rękach Pana Boga i to, to zaufanie do niego no jest jakby rzeczą jak najbardziej pierwotną. No nie ma nic bardziej podstawowego. Jeżeli ja mu ufam, no to znaczy, że, no że daje się jakby prowadzić, nawet jeżeli to jest trudne. Choćbym przechodził przez ciemną dolinę, Zła się nie woła psalmista. No ale po ludzku jest to zwyczajnie dla nas ciężkie, jest to zwyczajnie dla nas trudne. Dlatego takie momenty właśnie rekolekcyjne są po to, żeby wskrzesić naszą wolę albo ją umocnić, żeby przygotować się na te momenty, kiedy, kiedy będę doświadczał pewnych trudności, kiedy stanę przed wieloma pytaniami, kiedy znowu będę musiał jakby poddać pewnemu jakby egzaminowi życia. Tę, tę swoją postawę, którą prezentuje, wierność, taką wierność opartą właśnie na tych ostatecznych argumentach, o których wczoraj mówiłem, na miłości do Jezusa, no bo świat nie jest w stanie racjonalnie wyjaśnić jakby takiej postawy. Ma cały szereg alternatyw, które są atrakcyjne, które otwierają szeroko życie. Wydaje się, że że prowadzą do szczęścia, no a niestety te drogi są bardzo błędne. I znowu, my jako kapłani często jesteśmy na takim froncie, to znaczy jako ci, którzy jakby torują człowiekowi drogę do szczęścia. Nie? Kiedy się rozmawiam z kobietą i, i mówię, że ta sytuacja, no trzeba się zapytać, czy może skorzystać z sakramentu pokuty. więc Zapytałem w jakiej sytuacji. Ta sytuacja nie upoważnia Pani do tego, żeby przystąpić do sakramentu pokuty, no bo Pani uklęknie, wyspowiada się i wraca Pani do sytuacji grzechu. Młoda kobieta właśnie żyjąca z partnerem gdzieś tam w, na zachodzie. No i, i mówi no ale to, to w takim razie ksiądz mnie krzywdzi. Nie, ksiądz mnie krzywdzi bo ja chcę ułożyć sobie życie to jest dobry człowiek, my pochodzimy z dobrych domów my wierzymy i tak dalej jest jakaś osobista koncepcja wiary osobista koncepcja Boga osobista koncepcja przeżywania, akceptowania przykazań no i ksiądz mnie krzywdzi więc jakby jesteśmy tutaj na froncie ale z drugiej strony jesteśmy tymi osobami do których ci, którzy łudzili się takim szczęściem że to się uda, że to jest możliwe ludzie trafiają jakby już potem świat nie jest nimi zainteresowany. Nie? Jakby zbiór ich, pokazał, że, że tutaj zbudujesz szczęście, to się da, to jest możliwe, to jest wartościowe, Jakby może za tym pójść, popatrz innym się udało, tobie też się uda. Jak coś się człowiekowi nie powiedzie, jak się w życiu coś poprzewraca, jak go życie złamie i okaże się, że to, co miało być szczęściem, jest bolesną iluzją, to te osoby tak naprawdę ostatecznie najczęściej trafiają właśnie do nas. zwite, złamane przez życie, klękają u kraty konfesjonału no i jakby zaczyna się opowiadanie całej bolesnej historii życia. Oczywiście zawsze można mówić, no to uogólnianie jest błędne, jednym się udaje, drugim się nie udaje, no ale jeżeli chodzi o cierpienie, no to każdy człowiek jest warty jakby szacunku i warty zatroskania, bo przecież równie dobrze każdy z nas mógł być tym człowiekiem, który cierpi, prawda? My mówimy, no to tam dwoje ludzi na dziesięciu, a jeżeli ja będę tym, tym człowiekiem w gronie tej dwójki, prawda? I ja będę doświadczał tego cierpienia, od razu zmienia się perspektywa. A no to, to, to, to faktycznie to jest ważne, bo to będę ja, prawda? Jak jestem w ósemce, to jest ok, ale jak jestem w dwójce, no to już jest trochę y, y, gorzej, a może inaczej zdecydowanie gorzej. A więc po pierwsze chodziło o to, abyśmy się jakby umocnili tutaj w wierze i ufam boku, że te spotkania z Jezusem y, y, y, dały każdemu z nas taką, y, taką szansę na to, żeby wewnętrznie się umocnić. Nawet jeżeli nie odczuwamy tego, bo to też jest bardzo ważne. Często tak narzucamy takie utylitarne koncepcje, że czasami ktoś mówi, udały się rekolekcje, bo wyjeżdżam taki roz, rozentuzjazmowany, taki, no, emocjonalnie czuję, że jest fajnie, że jest, jest dobrze. Nie wiem, czy to jest do końca dobry miernik, nie? Bo czasami jest tak, że rekolekcje wydają się jakby trudne, czy, czy w jakiś sposób, nie wiem, nie trafiają po czym po czasie okazuje się, że jakby, aha, to słowo staje się dla mnie jakimś tam światem. Już jakby niejednokrotnie miałem takie doświadczenie, że uczestnicząc w rekolekcjach niekoniecznie jakoś współgrało moje serce z, jakby z tym, co, co słyszałem, a potem się jakby okazywało, że, że to słowo gdzieś tam się potwierdzało, jakby jego moc w życiu się uskuteczniała. Ale nawet to, jakby to nie jest kluczowe. No, no ważne jest to, że my stajemy przed, przed Panem Bogiem, nawet jeżeli niewiele po stronie emocjonalnej się wydarzyło, to myśmy przy nim byli. Po prostu takimi, jakimi jesteśmy. Klęczeliśmy, trwaliśmy na modlitwie, patrzyliśmy na Niego. On patrzył na nas. I to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Chociaż jakby po ludzku chciałbym się poczuć jakieś większe <coughs> emocje. Po drugie, konkretne działanie, czy jakby konkretne perspektywy działania. Wstał i poszedł za nim. Nie chodzi tylko o to, żeby utrzymać tą wolę kroczenia za Jezusem, ale chodzi o to, żeby jakby przepuścić to, to w czym. I ważne są jakby konkrety, ważne są konkretne postanowienia. Co ja będę chciał po tych rekolekcjach? W świetle tego, co usłyszałem, w świetle tego, co poruszyło moje serce, w świetle tego, co, co gdzieś tam przykładając ucho do, do serca Jezusowego usłyszałem, co ja będę chciał w moim życiu zmienić, co domaga się w moim życiu zmiany, co domaga się we mnie zmiany. Co, co ja takiego zobaczyłem w tym słowie które słowo mnie poruszyło który moment mnie poruszył Nie? Co, co takiego się we mnie zadziało co, co spowodowało że powiedziałem tak to słowo jest do mnie słucham tego słowa i mam takie poczucie to słowo jest do mnie a które słowo jakie usłyszałem było takim słowem, które jakby wzburzyło mnie jakby wewnętrznie. Nie, to, to, to mnie, nie, nie zgadzam się na to. O co tutaj idzie? Jakby, dlaczego to słowo mnie poruszyło? To są bardzo jakby ważne momenty rekolekcyjne, bo one jakby wytyczają nam pewne kierunki działania. Aha, czyli to jest jakiś obszar, który który jakby we mnie jest wrażliwy albo, albo obudziła się we mnie ta wrażliwość. To słowo mi pokazało, że muszę się jakby tej kwestii przyjrzeć, tak? My często jakby przechodzimy nad takimi poruszeniami trochę do, do, do porządku dzielnego, traktując je właśnie na zasadzie takiej, że aha, coś jest zgodne z moim tokiem myślenia, ewentualnie coś jest niezgodne, no to przyjmuję, no dlatego mnie to poruszyło, bo to jest niezgodne. Ale idzie o to, żeby jakby przeanalizować ten, ten obszar. Ja przyznam się, że Staram się za każdym razem, kiedy i głoszę rekolekcję, czy jakąś konferencję, czy, czy w ramach spotkań sycharowskich tych regularnych lubelskich, jeżeli są podnoszone jakieś tematy, jakieś problemy, to ja też jakby słucham tego, co do mnie dociera i słucham też jakby siebie w tym kontekście, na przykład, co mnie w tym momencie porusza, nie? Jakie, jakie głosy, jakie, jakie poglądy, jakie opinie powodują, że aha, ja czuję się jakby w tym nurcie, a jakie powodują, że jakby nie ma we mnie zgody, czy to budzi mój jakiś niepokój. Ja to po prostu jakoś też staram się badać w sobie na, na zasadzie, dlaczego to mnie akurat tak porusza. Dlaczego tutaj jakby nie ma, nie ma problemu w zbieżności, a tutaj na przykład coś takiego jest. Co się jakby dzieje, nie? I z jednej strony jakby analizuję siebie jako osobę, że to jest coś mojego osobistego, co, co mnie porusza, ale z drugiej strony staram się analizować też jakby y, to, co jakby zostało powiedziane, y, na ile to było jasno powiedziane, a, a co było niejasno powiedziane. I to mi daje też taką y, y, taki asum do przyszłości, że, że nie wiem, być może trzeba coś bardziej zaakcept, a, akcentować, być może trzeba coś bardziej uwypuklić, może trzeba to inaczej powiedzieć, może trzeba to poddać szerszej dyskusji. prawda? <śmiech> Więc jakby y, to też jest jakby inspirujące dla mnie, jeżeli chodzi o, o takie przyszłe perspektywy. I warto jakby zdiagnozować też pod koniec tych rekolekcji w samym sobie właśnie to, co mnie jakoś ruszyło. To, co mnie jakoś dotknęło pozytywnie albo negatywnie w cudzysłowie. Negatywnie w tym sensie, że, że właśnie spowodowało jakieś moje wzburzenie, mój niepokój. I, i to pomimo, że, że to nie są jakby zbyt miłe doświadczenia od strony takiej emocjonalnej, one są od strony takiej poznawczej, od strony wiary niezwykle wartościowe, no Bo one tak naprawdę otwierają perspektywę do, do pracy do przeszłości. I to y, trudno też wskazać na jakieś jakby ogólne y, y, y, tutaj jakby obszary, które należałoby zagospodarować, bo Słowo Boże ma to do siebie, że ono dotyka każdego w sposób indywidualny i osobisty. I to już wspominałem, ale to, to jakby przywołam jeszcze raz, że czasami, powiedzmy, siedząc w konfesjonale, słucham tego, co, co ksiądz mówi, jeden czy drugi i, i w swoim, że tak powiem, braku pokory, myślę sobie, matko, co on gada? ja no, nie, nie potrafię jakby tego przed siebie przepuścić. Po czym przychodzi ktoś do konfesjonału, mówi właśnie proszę księdza przed chwilą to kazaniu padło i, i ja, to, mnie, to spowodowało, że ja klękam ukraty konfesjonału. No i Pan Bóg wtedy jakby sprowadza do poziomu i mówi troszkę pokory, troszkę pokory wobec tego, co się słyszy troszkę pokory w ocenie, troszkę pokory w takim wybijaniu się, właśnie w dokonywaniu osądu nad tym, co jest mówione. No, takie są drogi Pana Boga i to jest dowód na to, że to słowo działa w sposób różnorodny. Jednego dotknie to, drugiego dotknie coś innego, trzeciego jeszcze coś innego. To, dla, to co dla kogoś ma niesamowite znaczenie, co, co go bardzo emocjonalnie wzburza, drugiego w ogóle jakby nie, nawet nie mówi. Bo to jakby nie jest jakby... To nie ten obszar życia. Nie? W nim jest coś innego, co, co jakby Pan mógł widzi do pracy, do rozwoju, do, do wzrostu. Więc to jest jakby do osobistej diagnozy. Natomiast w kontekście tej ewangelicznej opowieści o powołaniu Mateusza i w kontekście tego odzierania z wartości Chciałbym ogólnie, być może to komuś się przyda, być może ktoś ma to już za sobą, być może ktoś jest przed tym jeszcze, a być może ktoś jest w samym ogniu krzyżowym tego doświadczenia. Mianowicie takiego zjawiska, które może mieć miejsce i często ma miejsce w bliskich relacjach, jeżeli jest się zranionym, to jest zjawisko jakby odzierania zgodności czy z wartości tego drugiego człowieka. Które wynika nie, nie z tego, że ja go chcę poniżyć dla samego poniżenia, tylko wynika z tego, że ja jakby zostałem zraniony ja zostałem odarty z wartości, tym nie w jakiś sposób poniżyłeś, zakwestionowałeś jako kobietę, jako mężczyznę, jako żonę, jako męża. No i odruch niemalże bezwarunkowy, który się w nas rodzi, to jest odruch związany z tym, że w takim razie ja też cię odrez wartości, ja też Ci pokażę Twoje błędy, ja też Ci pokażę Twoje braki, ja, ja ci udowodnię, jaki był Twój wkład w to, że to małżeństwo, ta relacja małżeńska się posypała, że w tym małżeństwie, w tej relacji się nie układało, czy nie układa. Zwracałem uwagę wczoraj na to, że tam, gdzie pojawia się ta tendencja do odzierania z wartości, no to pojawia się jednocześnie, ona się pojawia w wyniku tego, że ja sam nie jestem stabilny w swojej ocenie własnej wartości, że ta ocena ona stoi na bardzo kruchych nogach. Dlatego, żeby się nie rozsypała, żeby się nie e, e, zniszczyła, czy w jakiś sposób e, nie została przekreślona, e, no to ja e, chronię się poprzez właśnie to, że odzieram z wartości tego, e, tego drugiego. No i jakby pytanie i obszar do pracy. Z jednej strony oczywiście do osobistej diagnozy, bo to jest jakby osobista relacja, no ale z drugiej strony wydaje się, że w specyfice tej grupy obszar bardzo ogólny, który, na który warto wskazać. <zysk> Jaka jest dzisiaj moja relacja do tego współmałżonka? Jak ja bym o nim dzisiaj powiedział? Jak gdybyśmy. <śśm> <śm> <Zosiu. śm> no, nie wyłączaj, wiesz, bo to przypomina najwaniaze <śm> momenty z życia. Mi się zawsze Lato z rady. Po prostu. Trzeba na jeźdź no, zmienić. Co, Nie wróć. <gulancja> Matko, teraz się wymiłem. No taką melodyjkę mam. Fajna. Prześlij mi przez Facebooka. To musi <gulancja> ktoś tam się znalazł. Jakie relacje? Tak, e, yes. właśnie, relacja małżonka tak. Czy, czy nie jest tak, kiedy ja myślę o tym ożonku, czy o nim mówię, czy z kimś rozmawiam, prawda, e, czy, czy nie jest tak, że ja e, jakby odzieram go e, z wartości, czyli wskazuję tylko i wyłącznie na jego e, jakieś przewary, złe cechy e, i tak dalej. Oczywiście ja się zastrzegam od razu, że ja sobie zdaję sprawę z tego, żeby nie myśleć, że ja jestem takim idealistą, że to tak wszystko pięknie, ładnie i od razu po chrześcijańsku będziemy przebaczać i rozumieć i przytulać i tak dalej, no bo to dla mnie jest oczywiste, że to jest po ludzku bardzo trudne i jakby nie, nie mówię tego w takim sensie, że, że to jest albo normalne, albo jeszcze albo nienormalne, powiedzmy wprost, tylko jakby pokazuje, że to jest ciągle obszar do pracy. Jeżeli jest we mnie ta tendencja jakby podszyta złością, podszyta wyrównaniem rachunków, no to znaczy, że to jest mój obszar pracy. Nie chodzi o dokonywanie oceny tego, czy to jest normatywne, czy to jest nienormatywne, to jest jakby wskazanie jakby obszaru do pracy. To jest taki, powiedziałbym, klasyczny, terapeutyczny mechanizm, nie? że ludzie przychodzący, zgłaszający się do psychologa, do terapeuty po wsparcie, po pomoc, bardzo często mówią o innych na przykład denerwuje mnie ojciec, matka, mąż, żona, dzieci, rodzice, prawda? Jakby oni są w tych początkowych etapach głównymi bohaterami tych spotkań. Natomiast rolą mądrego terapeuty jest takie jakby odzwierciedlenie tych sytuacji, czy takie przewartościowanie tego, co jest mówione, żeby ta osoba mogła się przejrzeć w tych osobach, jak w lustrze i żeby zobaczyła, że to, że denerwują go, czy irytują go takie, czy inne postawy, zachowania, słowa tej konkretnej bliskiej osoby, to nie jest problem tej osoby, tylko to jest tak naprawdę problem jakiś mój, bo to mnie denerwuje z jakiegoś powodu we mnie, prawda? Jakieś potrzeby są sfrustrowane, nie jestem zauważony, nie jestem doceniany, czuję się lekceważony, poniżany, właśnie odzierany z godności, dlatego te osoby mnie irytują. Nie, nie da się pracować w relacji terapeutycznej nad kimś, o kim jest mowa, prawda? No, teoretycznie jest to możliwe, czasami jest taka praktyka, prawda, że się stawia dwa krzesła, na jednym siada pacjent, na drugim jest... Drugie jest puste, prawda? Tak zwana metoda pustego krzesła. No i osoba. Wyobraża sobie, że tam siedzi powiedzmy sobie jego, jego matka, czy jego ojciec i ma teraz powiedzieć ojcu, matce, mężowi, żonie to, co, co chciałoby mu powiedzieć, nie? Co, co trudno byłoby w realu powiedzieć. No i takie praktyki jakby są. Jakby w tym sensie można się zająć tą, tą drugą osobą, ale zmiana nie jest zmianą, która, czy zmiana taka gruntowna nie jest zmianą, która dokonuje się w drugiej osobie, tylko ona się dokonuje we mnie. mam taką Panią doktor Okłę, prowadzącą wykłady z poradnictwa psychologicznego na gólu w sposób wyśmienity, absolutnie. Ona się zawsze z nami pitała. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. E, odpowiadali studenci i zaczynała swój wykład. Proszę Państwa, powtarzamy, celem pomagania jest, i wszyscy odpowiadali, zmiana. No i, ale każdy wiedział, że nie zmiana tego drugiego świata, rzeczywistości, chociaż ona jest o wiele łatwiejsza, prawda, ale zmiana jakby siebie samego, swojego myślenia, zmiana, która jest nie ślepą zmianą, ale właśnie wynikającą z tego, co ja zobaczyłem w tym drugim człowieku, nie? W, tym, w tym lustrze, którym jest drugi człowiek. Co ja zobaczyłem w sobie? Jeżeli mówię o, o tym odzieraniu wartości, w przypadku drugiego małżonka czy odzieraniu z niego tej wartości, no to właśnie idzie mi o to, że ja się przejrzał w tym moim współmałżonku i zobaczył, co takiego we mnie jakby to dotyka, we mnie porusza, że ja ciągle chcę odżyć go z wartości. Inaczej, w jakich obszarach on ciągle mnie odziera z wartości poprzez fakt swojej decyzji, poprzez fakt życia z inną osobą, z inną kobietą, z innym mężczyzną. Co takiego się dzieje, z czego on mnie odziera, że ja jakby ciągle odczuwam w sobie taką potrzebę odarcia go z wartości, żeby tego mojego odarcia, które ja bardzo przeżywam, które mnie bardzo boli, żeby tego nie widzieć, albo żeby jakby zmniejszyć swoje cierpienie zmniejszyć swój ból. Może patrząc na tego męża, który odszedł i buduje sobie szczęśliwe życie, może patrzę, że no, ja tutaj zostałam sama, nie mam wsparcia, nie mam miłości, nie mam tego, co potrzebuje każdy człowiek, czyli bliskości, przytulenia, takiego poczucia, że jest ktoś, na kim się można wesprzeć, z kim można pogadać z kim można podzielić swoje problemy, że ja sobie z tym po prostu nie radzę, jest mi z tym ciężko i dlatego strasznie się złoszczę i odzieram z godności swojego współmałżonka, z wartości, mówię, że jest taki, owaki, przy okazji odzieram z wartości partnera czy partnerkę, prawda? No bo, bo on stanął między nami. Tak? Jest w jakimś sensie taką kością niezgody. Co takiego jakby straciłem czy straciłam tracąc jednocześnie tego, tego małżonka? Bo doświadczamy zwyczajnie frustracji. No coś straciłem, prawda? Ja to, ja to mocno podkreślam mam świadomość tego, że to już mówiłem, ale mocno podkreślam, że zawsze coś tracimy, nawet jakby to był ktoś, o kim dzisiaj no, trudno było powiedzieć dobrego słowa choć to nie byłoby prawdziwe ale jednak, bo jest taki emocjonalny gdzieś tam w sercu zamęt, że trudno to powiedzieć, ale ja coś straciłem, coś wartościowego, coś cennego, on mi coś, coś daje, prawda? jakieś poczucie bezpieczeństwa, poczucie tego, że, no, że w ogóle jest, poczucie tego, że no, ludzie widzą, że, że jesteśmy razem, że, że ja sobie jakoś tam w życiu radzę, tak? a jak go nie będzie, to sobie nie będę radziła. Prawda? Co on mi takiego yy, yy, daje? Czasami to są bardzo banalne rzeczy, czasami to są rzeczy, które są po prostu iluzją moja pani profesor opowiadała sytuację ze swojego rodzinnego domu, ona jako profesor psychologii przyjeżdża, chce tam pomóc komuś, kogo go zna od lat w tych rodzinnych stronach i mówi, no słuchaj no taki pijak, no to trzeba z nim tu jakoś zrobić porządek i tak dalej świeże pobita kobieta no już troszkę powiedzmy sobie więcej niż w średnim wieku, tak. na co ona jej odpowiada no Stasia to tak nie jest Ważne, że spodnie wiszą Ważne, że było pies, Bo jakby się krowa cieliła, To ma kto pójść do, do krowy prawda? Nieważne jest to, że, że on ją pomił, Że nie daje jej życia nie? Ona się biedna przejęła nie? Zajmuje się przemocą Moja pani profesor, więc myśli sobie, no, najnowszą wiedzę psychologiczną zastosuję, żeby pomóc tej kobiecie, absolutnie charytatywnie od siebie podzielę się wiedzą, którą zdobywa. Nie, okazuje się, że to jest niepotrzebne, bo jak się będzie krowa siedziła, no to chłop się w domu przyda. To są takie iluzje, które sobie budujemy, prawda, że iluzje, które sobie budujemy, że... że no, jest coś po coś. No, natomiast y, rozmawiając z kimś, analizując to widzimy, że to są iluzje, że my na przykład sobie świetnie y, y, w życiu radzimy, takie przekonanie, że jakby bez niego sobie nie poradzę, jest nieprawdziwe, y, że tak naprawdę poczucie bezpieczeństwa to my dajemy sami sobie i swoim najbliższym dzieciom, a mamy taką iluzję, że ten drugi wzmłożonych daje poczucie bezpieczeństwa, że iluzja, że on się nami opiekuje, przecież on się zajmuje, utrzymuje jak przeanalizujemy, to się okazuje, że w ogóle nie utrzymuje, że się nie zajmuje i tak dalej, że on jest zdolny do pięknej, romantycznej miłości. Jak się ukrzyjrzymy, to nie jest zdolny do żadnej miłości poza miłością samego siebie i jest wiele, wiele iluzji, które jakby budujemy, tworzymy, a się okazuje, że one są po prostu z definicji jakby nieprawdziwe, niewłaściwe, ale wierzymy w nie, no bo one w jakiś sposób jakby dają nam y, y, szansę y, przeżycia, szansę przetrwania. Natomiast y, to przejrzenie się właśnie w tym drugim y, y, współmałżonku, w tym, co mnie jakoś złości, irytuje, ciągle boli w tej, w tej relacji, ciągle jest takim przedmiotem, jeszcze nie, jakby nieobjętym przebaczeniem, to jest dla mnie szansa na to, żebym odkrył sobie jakby nowy jakiś rozdział, nowy obszar konkretnej pracy nad sobą i do tego bym zachęcał, żeby, żeby po tych rekolekcjach podjąć w sobie jakby takie, takie postanowienie, co ja będę chciał w swoim życiu zrobić, co ja będę chciał zmienić w tej relacji małżeńskiej, ale nie właśnie postanowienie takie w próżni, trochę idealistyczne, ale w połączeniu z tym, co ja tutaj jakby usłyszałem, z tym, co, co jakby do mnie dotarło. Właśnie postanowienie, które będzie wynikało z tego, że ja się dzisiaj przyjrzę jeszcze raz w tym lustrze, jakim jest mój współmążonyk i zobaczę, co, mnie tam, co mi tam jeszcze doskwiera. Gdzie mi jest jeszcze ciężko. I jeszcze raz chcę na, na koniec podkreślić, że żeby nie zrozumieć mnie źle, że ja jakby kwestionuję to, że ktoś jakby ciągle przeżywa trudność związaną z relacją z małżonkiem, bo ja to absolutnie rozumiem i jakby szanuję, szanuję takie doświadczenie człowieka, tylko jakby nie zatrzymujemy się na tym, że ja chcę zobaczyć właśnie w tym doświadczeniu samego siebie. Nie, że yy, nie chodzi o to, żeby je zlekceważyć, czy powiedzieć, no jak to jest, że ja jeszcze po, nie wiem, po, po trzech miesiącach, po dwóch latach, po, po, po pięciu latach ciągle coś tam czuję, nie? to ze mną coś jest nie tak, nie? że ja już jestem jakiś gorszy albo, albo jakiś inny, dziwny, że ja sobie jeszcze z tym nie poradziłem, a jestem sycharze, już powinienem świetnie funkcjonować. Absolutnie to nie w tym kluczu, bo każdy jakby przeżywa to indywidualnie, jest bardzo wiele czynników, które powodują, że my to przeżywamy tak, a nie inaczej. Mi idzie o to, aby to doświadczenie, które właśnie dzisiaj jest, takim, jakim ono dzisiaj jest, żeby ono zostało potraktowane jako takie lustro, w którym ja się po prostu przejrzę. Żeby kwintesencją tego naszego spotkania było to, co wydarzyło się w życiu Mateusza. Pójdź za mną, on wstał i poszedł za nim. I Pan Jezus do każdego z nas mówi po tych rekolekcjach. Pójdź za mną i my musimy wstać i pójść za Nim. Ale nie jak bezmyślne baranki, ale po prostu ze świadomością tego, jak mamy iść za nim i co jak chcemy świadczyć, idąc za nim. To tyle z mojej strony. Jeszcze jest czas 10 minut na ewentualne pytania na bieżąco na temat tego, co teraz tutaj.